Cześć moi drodzy, jak się macie? Dzięki, cieszę się, że przyszliście To znaczy, że mnie słuchacie Zawsze kiedy zaczynam nagrywać podcast Wyobrażam sobie, że przyszliście do mnie do domu Pewnie dlatego tak powiedziałem Czy już jest wiosna w waszych krajach? Tu w Europie jest wiosna Jest coraz cieplej i wszystko robi się zielone ale wiem, że słuchacie mnie również z innych kontynentów. Z obu Ameryk, czyli z Ameryki Południowej i Północnej, a nawet z Australii. Pozdrawiam wszystkich na całym świecie. Nieważne, gdzie mieszkacie, ważne jest to, że uczycie się polskiego. To jest coś niesamowitego, coś czego... Nie spodziewałem się, gdy zaczynałem, nigdy nie myślałem, że tak wiele osób będzie chciało uczyć się polskiego z moich podcastów, z moich materiałów. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że mogę Wam pomagać. Jeśli ktoś słucha, ktoś z Was słucha mnie pierwszy raz to powiem tylko, że więcej podcastów możecie znaleźć na stronie realpolish.pl Chciałbym podziękować za Wasze nagrania, które do mnie przysyłacie. Bardzo się cieszę, że je robicie, bo to jest fajna metoda, żeby przestać się bać, żeby zacząć mówić. Staje się już naszą tradycją, że na początku podcastu Słuchamy nagrania, które dostałem w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że jeśli słyszycie kogoś, kto mówi po polsku, kto robi błędy, ale mówi po polsku, opowiada swoją historię, to takie nagranie daje wam również motywację do dalszej nauki. Dla mnie jest to wielka motywacja, żeby robić kolejne podcasty, kolejne filmiki, żeby czytać Wam książki, robić webinary. Gdy słyszę, że korzystacie z tego, co robię, bawicie się tym, a jednocześnie uczycie się polskiego, to właśnie daje mi siły do dalszej pracy. Dlatego dziękuję Wam bardzo za Wasze nagrania. Ostatnio słuchałem nagrań Oglądałem filmiki na YouTube, w których opowiada o życiu Eckhart Tolle To, albo Tole, nie wiem jak wymawia się jego nazwisko To co mówi ten psycholog wywarło na mnie wielkie wrażenie Bardzo mi się to podoba i dziś opowiem wam właśnie o tym Ale zanim wam o tym opowiem, swoją historię opowie nam Gienek z Ukrainy Posłuchajmy nagrania, które od niego dostałem. Cześć Piotr. Witam Cię serdecznie. Mam na imię Gennady, czyli Gienek. Mam 56 lat. Mieszkam w Ukrainie i mam zamiar otworzyć przedsiębiorstwo w Polsce. Byłem kilka razy w Warszawie i Krakowie. Bardzo mi się tam podoba. Uczy się języka polskiego przez jeden rok, ale to nauczenie nie było systematyczne. Dopóki nie potkniesz się w internecie na twojej historii, byłem jak ten pies. Wszystko rozumie, ale nie mówię nic. Mówienie po polsku było dla mnie czarna magia. <śmiech> Oczywiście, że rozumiesz, skąd wiem taką idiomę jak czarna magia. Dzisiaj nie potrafię mówić bez błędów, ale myślę, że lepsze mówić z błędami, niż nie rozmawiać w ciało. Gienek, masz absolutną rację. Oczywiście, że lepiej jest robić błędy, niż nie mówić wcale. Prawdę mówiąc, jest tylko taka możliwość, nie ma innej możliwości. Albo mówisz i robisz błędy. Albo nie robisz błędów, ale nic nie mówisz. Myślę, że dużo lepiej jest wybrać tę pierwszą możliwość. Bardzo mi przykro, że nie wiedziałem przedtem, że istnieje kurs Real Polish. To jest bardzo skuteczna metoda uczenia się języka polskiego. Codziennie słucham twojej podcasty i historyjki przez 2-3 godziny, i to już jest narkomania Czyli raczej podcastomania Bardzo często słucham tych historiek w samochodzie I to bardzo mnie się podoba, słuchanie tych historiek. Mam wielką chęć do nauki języka polskiego w Twojej metodologii Nie wiem, co oczywiście do nabycia Historyjki z idiomami lub coś innego Chciałbym poznać Twoją opinię. Dziękuję bardzo za wspaniałe pracę, że robisz. To jest bardzo wielkie dzieło i myślę, że bardzo trudne. Dziękuję Ci, Piotr, jeszcze raz. Mam nadzieję otrzymać e-maila od Ciebie. Cześć. Pa. pa. Dziękuję bardzo za nagranie, za pytanie. Genady, oczywiście, dostał już ode mnie e-mail z odpowiedzią na swoje pytanie, ale myślę, że odpowiedź na to pytanie jest ciekawa również dla wielu innych osób. Kochani, jak słyszycie, Genady mówi bardzo dobrze po polsku. Mówi płynnie po polsku, dlatego program 100 Daily Polish Stories będzie dla niego zbyt łatwy. Jeśli wydaje się Wam, że jesteście na podobnym poziomie jak Gienek, to zapraszam Was do klubu VIP. Co to jest klub VIP? I kto może należeć do klubu VIP? Do klubu VIP może należeć oczywiście każdy. Uczestnictwo kosztuje 50 zł miesięcznie. Możecie się wtedy zalogować na mojej stronie i właśnie w klubie VIP oglądać wszystkie materiały, które się tam znajdują. A znajdziecie tam już ponad 300 filmików. Czytam dla Was książki i wyjaśniam je. Oglądam razem z Wami krótkie fragmenty seriali, które wyjaśniam. Robię dla Was filmiki z miejsc, w których jestem, opowiadam różne rzeczy. I w, oczywiście, w każdym miesiącu mamy dwa webinary na żywo, ale co jest najważniejsze, jeśli ktoś należy do klubu VIP, to ma dostęp do wszystkich zapisanych webinarów. Poza tym dla uczestników klubu VIP są dostępne teksty wszystkich podcastów. Możecie słuchać podcastów i czytać równocześnie. Co jeszcze mogę zaproponować Gienkowi albo każdemu z Was, jeśli jesteście na podobnym poziomie? Mam taki fajny program, który nazywa się 365 Daily Polish Listening, czyli 365 historyjek, na każdy dzień jedna historyjka. Pobieracie sobie ten program i macie możliwość słuchania i czytania codziennie jednej historyjki. Każda historyjka trwa około 15-20 minut. Zatem zachęcam was. Wybór zależy od Was, wszystko jest gotowe i czeka na Was, jeśli chcecie się uczyć polskiego, to na pewno nie zabraknie Wam materiałów. Dziękuję jeszcze raz, Gienkowi. Świetne nagranie przysłałeś, podoba mi się, jak bawisz się słowami, mówisz bardzo fajnie po polsku. Spodobała mi się jeszcze jedna rzecz. Masz 56 lat. I chcesz zakładać swoją firmę w Polsce. To jest coś wspaniałego. Wciąż masz motywację, wciąż masz chęci, masz swój cel przed sobą i robisz wszystko, aby do niego dojść. Ale jednocześnie bawisz się tym, daje ci to radość, właśnie to, co robisz w tej chwili. I właśnie o tym chciałbym dziś Wam opowiedzieć. Eckhart Tolle jest niemieckim psychologiem, który mieszka w Kanadzie. Ten wspaniały człowiek bardzo często mówi o tym, jak ważne jest to, co dzieje się tu i teraz. Jak ważne jest, żeby być świadomym tego, co dzieje się w obecnej chwili, czyli właśnie teraz. Zapraszam Was. Posłuchajcie, czego nauczyłem się, słuchając wykładów Eckharta Tole. Możecie zamknąć teraz oczy i posłuchać. Oczywiście nie róbcie tego, jeśli prowadzicie teraz samochód. Jeśli prowadzicie samochód, to zjedźcie na parking, zatrzymajcie się, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie Wydaje się, że chwila, która jest teraz jest jedną z wielu wielu chwil Wydaje się, że każdy dzień życia składa się z tysięcy chwil gdy dzieją się różne rzeczy ale jeśli przyjrzeć się Bardziej dokładnie Czy to nie jest Ciągle jedna Ta sama chwila Czy życie nie jest Jedną, długą chwilą Ta chwila Czyli teraz Jest jedyną rzeczą Od której nie można uciec Jedna ciągła podróż przez życie Nieważne co się dzieje Nieważne jak zmienia się twoje życie Jedno jest pewne Zawsze jest teraz Skoro nie ma ucieczki od tego co jest teraz Dlaczego nie polubić tego co jest teraz? Rozsmakować się w tym Jeśli zaprzyjaźnisz się z tą chwilą Zawsze będziesz czuć się dobrze Jak w domu Nieważne gdzie jesteś Jeśli nie czujesz się jak w domu Teraz Nieważne dokąd pójdziesz Zawsze zabierzesz problem ze sobą Obecna chwila jest taka, jaka jest Teraz jest takie, jakie jest Zawsze Pozwól obecnej chwili po prostu być Podział życia na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jest tylko iluzją. Przeszłość i przyszłość są tylko sposobem myślenia, są abstrakcją w naszych umysłach. Przeszłość może być pamiętana tylko w obecnej chwili, czyli teraz. To, co sobie przypominasz, jest zdarzeniem, które miało miejsce w chwili obecnej. I przypominasz to sobie właśnie teraz, w tej chwili. Przyszłość, gdy nadejdzie, jest chwilą obecną, jest teraźniejszością. Jedyną rzeczą, która jest prawdziwa, jest teraz. Jest ta obecna chwila, która dzieje się teraz. Jeśli zwracasz uwagę na to, co dzieje się teraz, to nie znaczy, że tylko zapewniasz sobie to, czego potrzebujesz. To również rozpoznawanie tego, co jest najważniejsze. Potem możesz zająć się Kolejnymi rzeczami o wiele łatwiej To nie znaczy, że mówimy Nie interesują mnie różne sprawy Bo myślę tylko o tym, co jest teraz Najpierw znajdź to, co jest najważniejsze I zrób z chwili obecnej Swojego przyjaciela, a nie wroga Doceń to, co dzieje się teraz. Jeśli obecna chwila, to, co dzieje się teraz, jest podstawą Twojego życia, jest najważniejsza w Twoim życiu. Wtedy życie staje się łatwiejsze, samo się otwiera dla Ciebie. Mycie naczyń Planowanie wycieczki Budowanie strategii firmy Uczenie się polskiego Co jest ważniejsze? To, że to robisz? Czy rezultat, który chcesz osiągnąć przez robienie tego? Czy chwila obecna czy chwila w przyszłości? Jeśli myślisz o chwili obecnej Czy odbierasz ją jako problem? Przeszkodę, którą musisz pokonać? Czy czujesz, że w przyszłości nadejdzie chwila, która jest ważniejsza? Przez większość czasu prawie wszyscy tak żyją Przyszłość nigdy nie nadchodzi Chyba, że jako teraźniejszość Zatem jest to zły sposób na życie W ten sposób powstaje ciągle poczucie niespełnienia Ciągłe czekanie na coś lepszego Ciągłe niezadowolenie Ten sposób na życie Nie docenia życia Które dzieje się teraz i nigdy indziej niż teraz Poczuj życie w swoim ciele To sprowadzi cię do obecnej chwili Poczujesz, że jesteś teraz Nie bierzesz odpowiedzialności za swoje życie, jeśli... Nie bierzesz odpowiedzialności za obecną chwilę Za to, co dzieje się z tobą teraz Dzieje się tak dlatego, ponieważ życie jest tylko teraz Nie znajdziesz go ani w przeszłości, ani w przyszłości Branie odpowiedzialności za obecną chwilę Oznacza nie przeciwstawianie się Niewalczenie z obecną chwilą oznacza bycie w jedności z obecną chwilą. Obecna chwila jest taka jaka jest, bo nie może być inna. Nie ma odizolowanych rzeczy. Wszystko ma ze sobą związek. To co dzieje się teraz, dzieje się dzięki tym wszystkim połączeniom między rzeczami. Jeśli będziesz w pokoju z obecną chwilą, jeśli zgodzisz się z tym, co jest teraz, połączysz się w jedność z siłą i inteligencją życia takiego, jakie jest. Zwróć uwagę na to, co dzieje się teraz. Bądź uważny. To tak jakby Obudzić się ze snu, z myśli o przeszłości i przyszłości. Wszystko staje się jasne, wszystko staje się proste. Nie ma miejsca na problemy. To tylko obecna chwila. Taka, jaka jest. W momencie, gdy wejdziesz w chwilę obecną z uwagą, Zauważysz, że życie to tajemnica Im więcej jesteś obecny w teraźniejszości Im bardziej jesteś uważny Tym bardziej poczujesz Prostą, ale bardzo przyjemną radość istnienia Eckhart Tolle mówi, że każdy z nas ma w swojej głowie głos, który mówi Nasz głos wewnętrzny Ten głos najczęściej ocenia nas po tym, jak zachowaliśmy się w przeszłości Są ludzie, którzy mają kilka takich głosów Czasami jest tak, że mamy dwa głosy, które walczą ze sobą Czasami jeden głos mówi ty nie nadajesz się do niczego. Inny głos mówi, ale ja robię to, co mogę. Nie mogę robić więcej. Nieprawda. Nigdy nie robisz tego, co trzeba. Tak, ale ja... I tak dalej, i tak dalej. W ten sposób żyje większość ludzi. Ich tożsamość, to jak widzą samych siebie, zależy od ich myśli, które są odbiciem tego, co było w przeszłości. To jest nasza fałszywa tożsamość, która opiera się na tym, co było w przeszłości. Nasza tożsamość zależy od naszej osobistej historii. Osobistej, czyli prywatnej historii. Ta historia mówi o tym, jak cierpieliśmy albo o tym, jak inni przez nas cierpieli albo o tym, co zrobiliśmy albo czego nie zrobiliśmy mówi o naszych sukcesach, o naszych porażkach redukujemy naszą tożsamość do tej malutkiej historyjki to fałszywe ja zwykliśmy nazywać do naszym ego to nasze ego żyje cały czas w stanie niezadowolenia ciągle albo prawie ciągle czegoś brakuje czasami wydaje się, że nasze ego wie czego nam brakuje a czasami mamy tylko poczucie że czegoś nam brakuje czegoś tu nie ma Coś nie jest tak jak powinno. W ten sposób żyje. Większość ludzi z poczuciem, że ciągle czegoś brakuje ciągle jest za mało, nie jest kompletna moja historia. Ja nie jestem kompletny. Nie dotarłem do miejsca, gdzie muszę dotrzeć. Nie dotarłem do szczęśliwego końca. Nie jestem zadowolony jeszcze z mojej historii. To ego, to ja nigdy nie jest zadowolone. Dlatego ciągle szuka. Ciągle jest to ważne, czego mi brakuje. Szukam, gdzie mogę to znaleźć. I teraz nadchodzi kolejna część naszego ego, która patrzy w przyszłość. Patrzymy w przyszłość, szukamy w przyszłości czegoś, co pozwoli nam się dopełnić, co da nam możliwość bycia szczęśliwym. Taki jest proces mentalny, Proces myślowy w większości ludzi Właśnie dlatego ludzie nie mogą żyć W jednym miejscu, gdzie istnieje prawdziwe życie Czyli teraz W obecnej chwili Dlatego ludzie nie szukają życia Nie szukają szczęścia W chwili obecnej tylko szukają go w przyszłości, czyli w czymś, co dopiero będzie. Nieświadomie żyjemy w ten właśnie sposób. Szukamy życia w przyszłości, szukamy szczęścia w tym, co nadejdzie, nie w tym, co jest teraz. Jeśli osiągnę to i to, wtedy będę szczęśliwy. W innej sytuacji byłbym nieszczęśliwy. Jednak to jest nieprawda. Ludzie są nieszczęśliwi w swoich małych mieszkaniach, zdobywają pieniądze i potem są nieszczęśliwi w wielkich pałacach. Dlaczego? Dlatego, że szczęście nie zależy od tego, co mamy, tylko od tego, jaka jest struktura naszego umysłu. Eckhart Tolle nie mówi, że nie możemy robić rzeczy, od których zależy nasza przyszłość. Prawie wszystko to, co robimy, wymaga czasu. Potrzebujemy czasu, żeby dojść do naszego celu. Jednak przyszłość nie służy do tego, żebyśmy tam nas szukali. Musimy szukać szczęścia teraz, a nie w przyszłości. Jeśli robimy coś, co ma zaowocować w przyszłości Coś, co da efekt dopiero w przyszłości Dobrze jest cieszyć się samym procesem Na przykład jeśli ktoś uczy się polskiego I myśli, że będzie szczęśliwy Dopiero gdy nauczy się polskiego To może bardzo się zawieść Zresztą kiedy to będzie? Kiedy będzie ten moment? Nigdy nie wiadomo, kiedy to będzie. Kiedy będzie ten moment, że już umiesz język polski? Dlatego trzeba spróbować cieszyć się samym momentem nauki. Trzeba umieć cieszyć się samą pracą, a nie tylko jej efektami. Ludzie często czekają na pewne momenty, które dają im poczucie szczęścia. Czują, że w tym momencie żyją pełniej. Często jest to moment, gdy kupujemy coś, najlepiej coś drogiego. Ale może to być również film. Idziemy do kina i czujemy emocje, czujemy, że żyjemy. Jednak wracamy do domu i... Wraca poczucie, że Znowu czegoś brakuje I znowu szukamy czegoś Czekamy na coś Czekamy na coś specjalnego W końcu to nadchodzi Czujemy się świetnie Ale to wkrótce się kończy I znowu czujemy się tak jak dawniej Eckhart Tolle nie mówi, że nie możemy kupować pięknych rzeczy, że nie możemy mieć emocji. Wszystko to ma swoje miejsce w naszym życiu. Jednak jeśli szukamy samych siebie przez przedmioty, fizyczne przedmioty albo emocjonalne przedmioty, wtedy czujemy się źle. Nasze ego mówi, nie czuję się w pełni sobą, potrzebuję czegoś, muszę znaleźć to coś. Wciąż czujemy, że nie jesteśmy sobą. Mamy coś i to coś znika i znowu szukamy i to znika. Tracimy kontakt z czymś znacznie głębszym z tym czym naprawdę jesteśmy tracimy kontakt z rzeczywistością dla której czas nie istnieje pracujemy nad czymś i myślimy o tym co wyniknie z tej pracy w przyszłości nie koncentrujemy się nad tym co teraz robimy i to, według Eckharda Tolle, jest przyczyną stresu, na który cierpi cały współczesny świat, nasza cywilizacja. Myślę, że to wszystko jest bardzo prawdziwe i daje do myślenia. Bardzo podoba mi się to, o czym mówi Eckhard Tolle, Wiele razy jest tak, że, że czekam na coś Na przykład na weekend Ale jest dopiero środa, jest dużo czasu I zamiast cieszyć się tym, co mam teraz Czekam na weekend, myślę o weekendzie W końcu przychodzi weekend, jest wspaniale Ale weekend kończy się bardzo szybko i znowu czekam na następny. To prowadzi do stresu, to prowadzi do niezadowolenia. Kiedy to zrozumiemy, świat zaczyna być trochę inny. Zaczynamy doceniać to, co jest teraz. Zaczynamy cieszyć się śpiewem ptaka. Ładnym drzewem, piękną muzyką, pięknym kwiatem. Jeśli będziemy uważni, to w każdej chwili możemy znaleźć coś, co da nam trochę przyjemności, trochę szczęścia. To wszystko jest wokół nas. Nasz problem polega na tym, że nie widzimy tego I czekamy na coś Co dopiero będzie w przyszłości Jestem bardzo ciekawy Co sądzicie na ten temat? Napiszcie komentarz. A może ktoś zrobi nagranie i wyśle je do mnie? To zależy tylko od Was. Ale ja zachęcam Was do tego. Zachęcam Was, żeby zacząć żyć. Tu i teraz. Żeby zacząć cieszyć się tym, co mamy blisko. W zasięgu ręki. A nie czekać, na coś co dopiero będzie W przyszłości tak nadejdzie Ale gdy nadejdzie Będzie Teraźniejszością Kochani To wszystko na dziś Dziękuję wam bardzo serdecznie Bardzo mi miło Że wysłuchaliście podcastu Do końca Pozdrawiam was bardzo serdecznie, a wszystkim, którzy obchodzą święta wielkanocne życzę Wesołych Świąt, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, spokoju Nie martwcie się o przyszłość I cieszcie się z tego, co macie teraz Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na nasze następne spotkania Pa, pa.